podcastu Anusz Widelec. Dzisiaj moim gościem będzie Gosia Nierhaus, zwana inaczej Samosią, która mieszka na stałe w Niemczech. Witam Ciebie, Gosiu. Cześć, Paweł. Witam. Bardzo ciepło z Niemiec, bez śniegu. Zaprosiłem Gosię, postanowiła się zgodzić i być gościem u nas w podcaście, opowiedzieć co nieco, e, odpowiedzieć na moje pytania na temat podobieństw i różnic między kuchnią polską i niemiecką. Oraz troszeczkę o, właśnie o zwyczajach, o podejściu do, do jedzenia, jak, jak Niemcy zwracają uwagę na to, co jedzą, a może nie zwracają. No właśnie tutaj o te wszystkie niuanse chciałem Gosi zapytać. Gosiu, powiedz mi, może na pierwsze pytanie byś mi odpowiedziała, co najbardziej pamiętasz z Polski? Jakie danie jest takie najbardziej tradycyjne polskie, twoim zdaniem, którego nie ma w Niemczech, a za którym tęsknisz? No z Polski to przede wszystkim przede wszystkim pierogi oczywiście, pierogi mhm. mojej babci. Ale czy tęsknię za tymi pierogami? Właściwie nie, bo takie same pierogi tutaj sobie też mogę zrobić. A jakie to są pierogi? Z jakim nadzieniem? Pierogi ruskie. A no widzisz, to był nasz pierwszy odcinek z Jackiem. I tak? faktycznie <grym> Tak? I faktycznie pierogi ruskie to chyba jest najbardziej taki... Chociaż nazwa ruskie, to też już tłumaczyliśmy, to najbardziej takie polskie danie. Wiem, że też w Stanach no, kojarzy się przede wszystkim właśnie z polską kuchnią. No, pierogi ruskie najbardziej smakują moim dzieciom, moim znajomym Niemcom też, bo żubiłam lubiłam różne. Mhm. Pierogi oczywiście z mięsem i z kapustą, i, i z mięsem i z kapustą, i na słodko, ale pierogi ruskie najbardziej wszystkim smakują tutaj. Okej. Okay. No pierogi ruskie to ziemniaki też, bo tam w, w tym farszu są ziemniaki, a ziemniaki właśnie Niemcy, z tego co wiemy, to lubią, prawda? Na pewno sałatka jarzyna, taka ta ziemniaczana. Niemiecka? To jest typowo niemieckie to się różni danie. bardzo od polskiej. Mm. Mhm. No od właśnie. polskiej sałatki się bardzo różni. Jak niemiecka. wygląda ta niemiecka sałatka i czy, czy faktycznie jest takim częstym gościem na stołach? Na, na stołach częstym gościem, no dosyć często jest właściwie w... To znaczy, tak generacja trochę starsza ma. Nie obejdzie się żadna impreza bez niemieckiej sałatki, mhm. ziemniaczanej czy też kartoflanej. robią kartofel. W kartofel. Mhm. <grafy> I, ale ona jest bardzo prosta. Ona nie wymaga tyle pracy, co polska sałatka. No to słuchaj, bo właśnie no, ta nasza jarzynowa taka. Ty oh, się, się, na, się nakroisz, nakroisz. się nakroisz, nakroisz. Co prawda warto, my taką sałatkę będziemy prezentować niedługo, bo ostatnio robiłem. Ach, oh, jest pyszne. też tak. taki tradycyjny polski smak. A powiedz właśnie, jak, jak robi się tą niemiecką sałatkę, bo ona rzeczywiście jest szybka i dosyć prosta w wykonaniu. A nóż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Niemiecka sałatka to właściwie tak samo pierwszy zaczynasz jak Polską, gotujesz ziemniaki. W mundurkach, tak? W mundurkach hmm. i potem właśnie studzisz i obierasz i kroisz, ale kroisz je już w takie grube plastry dosyć. Hmm. Czyli już tutaj szyb, szybciej wszystko idzie? No to jest taka, ja wiem, centymetr, półtorej, jak jakie te plastry są grube. A, to mogą być troszeczkę grubsze nawet. Ale no, takie... No takie... taki no takie pół cent... noż na no, centymetr, tak, tak, no <grystanie> tak okay. nie cały potem robisz cebulkę do tego, możesz ją pokroić w kostkę i troszkę ją na oleju tak tylko lekciutko przygrzać Okej, okay, żeby co, żeby straciła ten ostry taki smak? Właśnie, żeby nie była taka, wiesz, ostry smak Bikantna. żeby nie była mhm. taka świeża, tylko troszkę, trochę, żeby taka miękka bardziej była, Dobre. lekko szklista czy, tylko. czy daje się zieloną tą cebulkę? Nie, nie normalną białą cebulę Ok. Dobrze. I co tam jeszcze jest w tej sałatce? Dlatego jest okurek konserwowy w occie, Nie kiszony, nie? Nie, nie kiszony. Musi być konserwowy. Mhm. Konserwowy w occie i jajko na twardo ugotowane. Mhm. Czy tam parę jajek? I też w plasterki, tak jak ziemniaki pokroić. I to wszystko mieszasz i robisz do tego z majonezem, z majone... normalny majonez. Do tego idzie. Tylko ja, jeżeli robię niemiecką sałatkę, to zawsze majonez robię z, trochę z jogurtem. Mhm. Dodaję jogurtu i i to wszystko. Nie? Sól, pieprz. No to rzeczywiście tak, Ona to jest zupełnie bardzo szybka. prosta. Bardzo szybka bardzo szybko bardzo prosta. i bardzo prosta. Nie? No i ha, jeszcze do, do, do dodajesz z tych ogórków troszkę tej wody. To, żeby to było trochę bardziej pikan pikantniejsze do tego majonezu, prawda? Aha, o widzisz, i stąd no. bierze się ten fajny smak. I do tego co, sól i pieprz, tak? Tak. No to rzeczywiście bardzo prosta. A powiedz mi, jakie, czy to są jakieś określone ziemniaki? Czy no bo powinny być takie, żeby się nie rozsypały, prawda? Jak, jak... Moja teściowa używa zawsze ja to wszystko, ja to ziemniaków tam wszystkie prawie ziemniaki lubię, ale moja teściowa używa ziemniaków, które się nazywają Anabel. Anabel. Mhm. To dokładnie film, bo jak gdzieś z nią chodzę na zakupy, albo gdzieś sama jestem to i przywożę nieraz ziemniaki Anabel, ona uważa, że to są najlepsze, bo są twarde, nie, nie rozgotowują mhm. się. Także jak ktoś w Niemczech jest, to Anabel. Czyli to jest taka odmiana sałatkowa. Tak, tak. Dobrze, no to je jeżeli będziemy sobie chcieli zrobić, to poszukujemy najlepiej właśnie takich ziemniaków odmiany Anabel. Fajnie. No dobra, to ziemniaki mamy już z głowy. Powiedz mi, jak to jest z tymi kiełbasami, bo tutaj Jacek prosił, żeby cię przepytać. Wiemy, że w Polsce jest też kiełbas parę rodzajów, ale ta kiełbasa polska to jest jedyna w swoim rodzaju na świecie nie do podrobienia, a niemieckie też są takie określone, specyficzne, ale niestety, znaczy niestety, na szczęście, różne no, no, no. od tych naszych polskich, prawda? I jak to jest właśnie? Czy jest duża różnica w smaku? Czy one się różnią od siebie? No, przede wszystkim e, niemieckie kiełbasy tutaj mm, są, nie są tak bardzo mocno wędzone jak polskie. Mhm. Potem nie mają tak dużo czosn, czosnku, czosnku mhm. w sobie jak polskie. Czy one to są bardziej takie świecie? suche? Takie wiesz, jak, jak, nie, te, jak nie, te. Nie, nie suche, bo aż kiełbasy tutaj, gdzie ja mieszkam, w tym rejonie. W, w zagłębiu rury i w nadreni to jest przede wszystkim są parówkowe parówkowe takie kiełbasy, można by to w Polsce nazwać, prawda? I takie bardziej białe kiełbaski, bo, no bo u nas faktycznie aha, kiełbasa... mówisz ty o tych na gorąco, co się robi? Do, czy do grylowania? Mhm. Do grylowania są białe kiełbaski z majerankiem. No to, to też to też fajne. Takie, takie. szare. Mhm. Nie, nie czerwone, tylko takie szare. Ale taka właśnie wędzona, cząstkowa kiełbasa jest, nie, nie jest tam znana, nie jest produkowana. Nie, to, to jest też, ale ona się nazywa krakowska wtedy, krak krakauer mhm. do, na gry. Niektórzy też lubią tutaj, ale to nie jest stąd. Po nie prostu, jest typowa. Nie, mhm. nie jest okay. typowa. Te typowe to są właśnie też te szare czy też biała, to się nazywa mhm. Weisswurst, biała, z muszczardą przede wszystkim. Zresztą ta właśnie kiełbasa biała to chyba na Śląsk y, trafiła z Niemiec no i tam jest taka dosyć tak, popularna Śląsk, biała jest kiełbasa. Tak, na uh -huh. uh -huh. A rzeczywiście, coś tam było, że chyba nawet na święta jedzą kiełbasę gdzieś w Polsce, mi się wydaje. I tak mi się wydaje, że oni właśnie żurek z tą białą kiełbasą jedzą. Tak, Czyli właśnie, coś było. Takie no. połączenie, powiedzmy, tej polskiej kuchni i, i, i białej kiełbasy, która, tak jak mówisz, jest, jest właśnie bardziej taka tradycyjna w Niemczech. Możliwe, że ta biała kiełbasa ze Śląska też pochodzi, możliwe też, mhm. bo, nie wiem, nie wiem dokładnie. Znaczy, u nas też jest dostępna, ale no, powiedzmy, taka najbardziej popularna to jest ta, ta wędzona, taka czoszkowa. to jest taka prawdziwa polska, chociaż, no. chociaż <śmiech> z mocnym smakiem. Jest, jest też ta krakowska sucha, taka, no, w tej chwili jest duży dosyć wybór wędlin, ale tak wydaje mi się, że taka najbardziej polska tradycyjna to taka właśnie swojska mocno wędzona z dużą ilością czosnku. Mi się bardzo wędliny i, i wędliny polskie i kiełbaski i takie na, do smażenia um, bardzo, bardzo są podobne jak w Austrii. Jeżeli jakiś produkt jest tutaj z Austrii, czy też pisze, że jest austriacka kiełbasa, to ja już wiem, że ona będzie prawie tak jak Polska smakowała. Mhm. Także Niemcy nie tylko z Polski znają tylko was też z Austrii. Ale z Austrii. No kiedyś, wiesz, Austro-Węgry i, i, mhm. i, i, i tutaj Polska Południowa, Galicja, to gdzie właśnie my mieszkamy, no to powiedzmy to było jedno państwo, więc faktycznie te, te smaki mogły wędrować i jakoś tam No, no z tym wędzonym się. i takim właśnie, z takim specyficznym smakiem wędlin to... To właśnie, bo tutaj wędlina sama, jeżeli teraz o wędlinach rozmawiamy, to jest bardzo parówkowa, co przed tym zaczęłam mówić, Aha. że to wszystko jest bardzo słone i mało przypraw i jest takie... Tak mięk miękkie, parówkowe, różne. Mocno przemielone są. takie. Mhm. Mocno no przemielone, wszystko. <laughs> I takie śliskie, i mokre. Wiem, no to, to, to ja, ja powiedzmy, nie przepadam akurat za takimi mi się takie salcy są, nie czekaj, nie salcy są, to jest coś innego. Zbóg. Mortadela, tak? Mortadela to by było mhm. w Polsce, mhm. nie? Właśnie. Um. No to, to, to ja zdecydowanie nie, nie lubię. Już, już wolę na przykład um, salami taką bardziej suchą, albo jakieś kabanosy, albo właśnie są takie jakieś szynki, takie podsuszane, takie wiesz, jakie jest włoska No i też jest też niemiecka dobra szynka podsuszana, z południowych Niemiec, nazywa się Schwarzwelda Schinken. Mhm. Y, Schwarzwalska, y, ta... mhm. można ona też kupić. I ona na jest... pewno jest znana wszędzie, prawda? No ona ona jest, jest tak trochę... Krojona wglana. tak praktycznie, że widać, co jest po drugiej stronie, na no, takie cienutkie pasterki. Ci <tuszy> Ale muszę powiedzieć, chciałam jeszcze raz powiedzieć, że Niemcy, jeżeli kupują wędliny, to właśnie dużo kupują, tak jak ty teraz mówisz, salami, takie włoskie i w tym się bardziej mm, lubują. Mhm. Moja generacja Niemców. No nie kupuję to... tych parówkowych i sonów i tych, nie kupują tego. Mhm. Mhm. To miało być właśnie następne moje pytanie, czy ta kuchnia ewoluuje, bo mhm. wydaje mi się, że na całym świecie jest tak, że Powiedzmy, te stare, tradycyjne przepisy gdzieś, gdzieś odchodzą trochę w zapomnienie, i jeszcze starsze osoby może pamiętają i stosują to w kuchni, a moci to już tak mm, powiedzmy tak raz, kawiecaje. że mieszają te kuchnie włoskie, chińskie, jakieś tam tajskie, y, tradycyjne, nowoczesne, y, a, a nie ma tych takich wiesz, regionalnych typowo potraw małych. No bo tego przede jest. wszystkim z urlopów przywożą to wszystko, prawda? Czy tam mhm. szukają tych produktów jak coś jedli gdzieś we Włoszech czy tam nie wiem gdzie jeszcze to zawsze tutaj szukają dalej i, i tak samo jak są jakieś urodziny czy jakieś imprezy, to przede wszystkim to jest bardzo często że jest całkiem inna kuchnia czy tam nawet afrykańska ostatnio gdzieś byłam i, i rzadko jest tak, właśnie jest bardzo rzadko, żebyś ja coś prawdziwego niemieckiego, to trzeba do starszych Niemców iść, to oni Aha, tylko Młodzi takie. eksperymentują i, i inspirują się tymi różnymi e, kuchniami, które tak, widzą tak, na urlopach, tego Tak, tego już nie ma, tak jak kiedyś było tutaj, no, że takie te eintopfy, czy te zupy gotowały Niemki, mhm. to już teraz, nie, nie, to one już no właśnie. wszystkie spaghetti gotują, gotują, albo coś takiego bo szybkiego, łatwego. Tak naprawdę to jest 10 minut, Kluski są gotowe, a sos też można albo zrobić z torebki, jak to niektórzy robią, czego my nie polecamy, albo zrobić po prostu szybki sos jakimś tam domowym sposobem i faktycznie zamiast stać i dusić to mięso przez dwie godziny, to możesz szybko nakarmić rodzinę, w pół godziny już jest po obiedzie. Tak, można zrobić zdrowy obiad w pół godziny, nie używając jakichś dodatkowych wspomagaczy z torebki, czy tam, nie wiem, teraz różne są pomocy, żeby szybko szło. Um, ale nie zawsze trzeba tego używać, prawda? A bo powiedz mi, czy zdrowie. desery takie tradycyjne na przykład, no nie wiem, yy, są jakieś takie niemieckie, typowo yy, desery, które mogłabyś polecić? Desery niemieckie to przeważnie przeważ, czy wie co, niby tutaj zjedli Niemcy, tylko deser niemiecki, bo ja deserów mało robię. No a na przykład znasz taki yy, Apfelstrudel, Apfelstrudel, tak, znam. No, ale to też z południa Niemiec typowo, mhm. nie? To przeważnie rzadko tutaj robią Niemki z połu na południu przeważnie, aż on tutaj też można kupić gotowy, ale um, jest to z południa Niemiec. No bo to jest też taki, Strudel. powiedzmy, już bardziej Austria i, i chyba południe Austria. Niemiec. Ale wiem, że no, u nas czasami robiło się na święta z dużą ilością bakali, z rodzynkami, z orzechami i wiem, że to ciasto się A tak rozciąga. Orzechami, tak? Mhm. No i z jabłkami. Ach, mhm. Smaruje się to ciasto masłem roztopionym i się to zawija, ale to jest no, potrzebne jest parę osób, bo to ciasto się rozciąga w palcach. I A praktycznie... jakie to jest ciasto do sztrudla? To jest to takie. Jest... La... Y... To jest ciasto, ciasto takie jakby pierogowe, tylko tam jest dużo żółtek, wiesz, i to ciasto Aha. się najpierw wałkuje, później się je rozciąga no, też na taki pergamin, praktycznie żeby cieniuteńkie było, cieniuteńkie, tak? tak. Posypuje się to mąką na, na obrusie, wiesz, posypanym mąką. Się to rozciąga na cały, cały stół tak? i ona ma sobie tak troszkę podeschnąć, żeby było takie kruche. Później smaruje się z masłem roztopionym. Daje się właśnie jabłka, daje się bakalie i zwija się to w taką roladę jakby. I później to się zapieka w piekarniku i później, wiesz, kroi się takie plasterki. Daje się tam cynamon, daje się cukier. Już dawno tego nie robiłam, ale to właśnie taki. Ja tylko znam się. z jabłkami, bez pakali. No mm -hmm. nie rozrodzynki tylko są najwyżej, ale bez orzechów znam. Um, ale sama osobiście nigdy jeszcze nie robiłam, tylko jadłam już. No, bo to jest dosyć um, pracochłonne. Bo nieraz tak. myślę, o, trzeba na pewno uważać z tym ciastem, żeby, o, jak ty już mówisz, że one się musi troszkę podsuszyć, żeby się potem nie połamało za bardzo, nie? Żeby się U nas to robiło się. U nas bo to, tego jest, wychodzi trochę dużo. To robiło się na przykład na święta, jak przyjeżdżała cała rodzina i było dużo, dużo gości, to można było każdego poczęstować na ciepło, bo to się z piekarnika wy, wyciąga i najlepiej podać na ciepło. I z tro z trochę jest z tym pracy, ale faktycznie warto zrobić, także także no polecam. No, na pewno inaczej smakuje, prawda? Niż mhm. A niż właśnie, no, bo mówisz, że to jest z południa, a bardziej tutaj, gdzie Ty mieszkasz, to jaki, jaki byłby taki typowy słodki deser? Tutaj gdzie mieszkam ty, Czy jakieś typowa... ciasta, czy jakieś kompoty, czy budynie, czy... czy to przede wszystkim budynie albo moczkę mojej teściowej muszę myśleć, bo ona typowo tak gotuje. A, już wiem, już wiem, już przypomniałam. <grym> um, to jest taki deser, <krym> też się nazywa szwarzwald, też znowu szwarzwald, Czereś <grym> szwarzwalda Kirschen. To są takie um, um, czereśnie zalewane w takim kremie ten krem ma chyba troszkę alkoholu w sobie. Mi się Aha, likier wydaje. taki. Uh -huh, uh -huh. Mm, Czyli to jest tort czekoladowy z wiśniami, coś takiego? Nie to nie jest tort. Nie. To nie jest tort. No, tort, tort też jest Schwarzwelda, torty, tak? Ale to jest. To są wiśnie i one są zalewane w takim likierze. Ta, y, taką, takim kremem. I on ma troszkę alkoholu. Ten uh -huh. krem. Nie te wiśnie, tylko ten krem, to ja wiem dokładnie. On jest taki biały, puszysty i na, na dole samym są wiśnie. To wiem, że ona to robi na urodziny, moja teściowa, ale przepisu nie znam, bo um, to jest do, dobry deser, ale z alkoholem nie za bardzo lubię te sery, także no tak. może przez dzieci i tak dalej, to nie jest takie <grybujesz> dla mnie <to> ciekawe. <grybujesz> A nóż widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Desery w Niemczech, wiesz, mi się wydaje, na pewno jest dużo, ja niestety nie znam, co innego jest znowu po południu pić kawę w Niemczech, to wtedy mhm. jest ciasto, typowe ciasto i, i są ciasta, czyli to jest ciasto z kremem yy, i one jest, yy, na pewno w Polsce może też jest ciasto i one jest z taką powierzchnią z migdałów, mhm. yy, z płatków, płatki migdałów. Płatki migdałowe? migdałowe i one są tak jakby w cukrze karmelizowane, aha aha aha ale to jest taki czas pod spodem jest e, na, tak gruba to jest na pewno maślane jakieś krem. <grym> masa krem dużo mhm. okay. kalorii to na pewno mhm. e, także binęczcyś to się nazywa i to bardzo lubię niemcy jeść e, do kawy po południu, tak między czwartą a piątą tutaj jest kała, A, a jak to ciasto wygląda? To jest jakieś takie kruche, czy taki biszkopt bardziej wysoki? Ciasto jest całkiem cieniutkie pod spodem e, Kruche na pewno, takie cieniuteńkie Aha, wiem, jadłem to chyba kiedyś Na pewno Czyli jadłeś, bo to jest dosyć znane Kruche ciasto, masę Na to idzie taką krem maślaną, taki Wysoko krem. dosyć I na to, to I wiesz, na to taka... płatki migdałowe mhm. Z cukrem wiem. na pewno w patelni, wiesz, że, taki, taki, że to jest taka powierzchnia, prawda? Że kroi tak, tak, Trudn tak. Trudne do krojenia. Tak, czyli taki karmel jakby. Karmel. Karmelowy właśnie, taki karmel na, na górze jest A, tak. Mhm. No, Bardzo no to, smaczne ciasto. To fajne ciastko. Do kawy <laughs> Fajne ciasto, ale ma kalorii bez. Nie chcę wiedzieć ile? No na pewno. <laughs> Dlatego nie polecam codziennie do kawy. I jeść tego ciasta. No ale to wiesz, to, to ja nie mówię, że codziennie, tylko właśnie pytam, mm -hmm. pytam jakie smaki, jakie, jakie można inspiracje tam z tamtego regionu. No to dobrze, to wiemy już. A czy, czy bo jeszcze tam wspomniałaś mi wcześniej poza anteną, że dużo w tej chwili Niemców przechodzi na wegetarianizm, że. Mm -hmm. to, no, mniej no prawie jedzą wszystkie mięsa. moje koleżanki. Także nawet dzisiaj z koleżanką miałam jechać, dzwoniła przed tym. Ale ja sobie przypomniałam o naszym nagraniu uh -huh. <laughs> i odmówiłam. Pytała się, czy mamy czas, bo do afrykańskiej, właśnie do afrykańskiej jakiejś restauracji w Essen ma jechać. Uh -huh. I e, tam są fajne dania bezmięsne. I powiedziałam jej, tylko może zapomnieć, bo mój mąż chyba lepiej nie będzie miał ochoty na to bez mięsa. Ja bym to, ja to wszystko jem, bym to na, z chęcią spróbowała, uh -huh. ale może kiedy indziej. Zresztą mi się wydaje, to może być też trochę za ostry afrykańska kuchnia, z tego co wiem. No nie jestem pewna, może będzie robiona specjalnie pod ten smak tutaj u nas. Wiesz, to tam... różnie jest, bo ja słyszałem, że na przykład ta kuchnia azjatycka, która występuje w jakichś tam barach w, w Europie, to ona jest, nie jest to taka prawdziwa kuchnia tam koreańska, czy chińska, czy japońska, tylko jest zrobiona no tak, żeby smakowała Europejczykom, więc być może, że oni troszeczkę łagodni z tymi, wiesz, z tymi przyprawami, może inaczej to troszeczkę robią niż u siebie tradycyjnie, bo może nie wszystko byłoby takie smaczne dla nas. Na pewno jest tak, nie? Zresztą dzisiaj jest ciężko dziś pójść, y jeżeli mówisz o, o kuchni azjatyckiej, tak samo tutaj, y to nawet nie wiadomo, czy jak się gdzieś idzie sushi, sushi, je, sushi mhm. po polsku sushi, się nazywa, sushi, tak, z, tak. Po niemiecku, nie bardziej my bardziej, sushi, z, mhm. <suszy> to dokładnie trzeba się patrzeć, co naprawdę jest japońska kuchnia, bo dużo jest też Chińczyków albo Wietnamczyków, co robią też sushi, bo tak lubią. Bo jest po tak prostu lubią. popularne. Mhm. Ale jednak jest różnica, jak pójdziesz do prawdziwego Japończyka tutaj. A mhm. Mamy tutaj bardzo dużo Japończyków w Düsseldorfie, bo kiedyście tutaj osiedlili, że mają pracę i firmy, i dużo tak, tak. rodzin mieszka w Düsseldorfie japońskich. Także mamy dobrą kuchnię japońską w Düsseldorfie i rzeczywiście. Jest to różnica, jak pójdziesz do prawdziwego Japończyka, tym bardziej, jeżeli jest taki Japończyk, co gotuje dla swoich Japończyków, nie mhm. dla Niemców. No to tylko... właśnie tak mówi się, że jak chcesz dobrą kuchnię zjeść tam jakąś tam orientalną, to idź tam, gdzie jedzą właśnie powiedzmy ci, ci, ci ludzie z tego kraju, gdzie gotuje np. Chińczyk, Japończyk czy Koreańczyk, to wtedy zjesz te dania no, takie tradycyjne bardziej. Ja uwielbiam japońską kuchnię, nie tylko sushi, ale właśnie może z tamtych czasów jeszcze jak w Celdorfie pracowałam, to mieliśmy Japończyka w pobliżu firmy mhm. i codziennie, codziennie nasza firma chodziła na obiady tam um, i te jedzenie było po prostu no świetne, bo było i jest lekkie i, ładnie i zdrowe, podane jest, jest ładnie smaczne, podane. I smaczne, i mieliśmy codziennie co innego. Dużo warzyw, ryby i tak dalej. Krowetki robią świetne, te zupy, miso, czy, czy, czy różne właśnie tam buliony. ten smak mi bardzo podchodził. Też przyzwyczaiłam się szybko do tego. No widzisz. I... U nas też no, tak. są, są, nawet w naszym mieście jest kilka restauracji, gdzie podają sushi. Mm. Czasami mm -hmm. korzystamy, ale nieraz też robimy w domu właśnie, tak jak ty mówiłaś, że inspiruje się dużo Niemców kuchnią z różnych krajów no na przykład my dzisiaj robiliśmy kurczaka takiego słodko-kwaśnego z ananasem mm. Mm. A w sumie no, dawno, dawno nie robiliśmy ale tak ostatnio wiesz za, za nami chodził taki jakiś smak, że coś by można było zjeść, ale nie wiadomo co to jest i właśnie tak się chodzi i myśli, i myśli to nie, to już było, to nie, bo to mięso to za ciężkie. Mhm. I tak właśnie wpadliśmy na pomysł, że chyba, chyba to byłoby właśnie to i takiego kurczaka zrobiliśmy. Wyszedł bardzo fajnie i no i smakował. W piekarniku, czy robiliście go? W... Nie, nie. A no, to może ci opowiem przy okazji. No właśnie. A nuż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Pierz kurczaka kroj, kroję w kostkę. Tak. Ale bez skórki bez kurczaka, pierś Be, taką... Bez skórki. Ja kupuję, samą. najczęściej mhm. jak kupuję, to kupuję całego kurczaka i później Aha. sobie go dzielę, na przykład no z piersi robię. Jeden obiad z nóżek robię, na przykład mhm. drugi obiad, a zresztą gotuję bulion, czyli, czyli rosół albo mhm. bulion na zupę, prawda? Mhm. No i tak właśnie dzisiaj zrobiliśmy pierś, dwie piersi z kurczaka w kostkę pokroiliśmy, można, jeżeli chcesz zrobić tak naprawdę po, po, po chińsku, to możesz na chwileczkę tą pierś tak jakby zamarynować w odrobinie sake, czyli tego wina ryżowego. Ewentualnie mm -hmm. może być jakieś 30 gram e, wódki. O. Po prostu skrapia się tą pierś, wiesz? Później jak to się smaży, to już nie będzie. Nie, nie, nie, czujesz, nie tak? będzie w ogóle, tylko mięso jest takie bardziej kruche, delikatne. E, to mięso podsypujesz mąką ziemniaczaną w misce, a dlaczego Tak dosyć obficie. Ta mąka później, jak będzie się smażyć, to ona, wiesz, zamknie się, zrobi taką skórkę, taką, mm. która spowoduje, że to mięso będzie e, wilgotne. Nie, nie, nie wyschnie podczas smażenia. To was? to ciekawe ziemniaczaną, bo ja nie tak. daję normalną, ale ziemniaczana może być lepsza. No, ziemniaczana inaczej może z tłuszczem mm. reaguje też, a przede wszystkim to mięso taki jest takie... I sosik wiek, się robi fajny. I potem. sosik się zagęszcza mm. od razu z tego mm. później. Właśnie. No Więc okay. tak te piersi właśnie w ten sposób robisz. Mhm. Ja to smażę później na oleju, na małym ogniu. Jak już są takie, wiesz, opanierowane w tej mące, tylko, że przekładam to ręcznie, nie przesypuję tak, żeby tej mąki za dużo nie było na patelni. Troszeczkę. Mhm. Prawda? I tak. później podsypuję imbirem. Jeżeli mamy świeży, to można świeży pokroić, mhm. w taką drobną kosteczkę dodać na patelnię, a jeżeli nie, to tak na te dwie piersi, to około łyżeczki imbiru podsypuje na patelnię, już jak to się dusi. No super śmie zawsze bardzo pasuje do kurczaka imbir, mhm. prawda? Mhm. No właśnie w tej kuchni chińskiej to myślę, że jest nieodzowne. Ja bardzo lubię imbir. I później tak, kupujemy sobie jednego pora tak? dwie małe marchewki albo jedną większą, tak? jedną paprykę czerwoną, jedną paprykę zieloną co ja tam jeszcze daję? Kupiłem pędy bambusa, takie w puszce. Mhm. Już gotowe, są pokrojone. Później kiełki fasoli mung. Mhm. Później grzyby mun. One są suszone. Aha, takie suszone. Mhm. I teraz grzyby mun musisz wcześniej namoczyć sobie ze 2, 3, 4 grzybki w gorącej wodzie, w miseczce mhm. gdzieś na boku po 10-15 minutach wyciągamy je z tej wody, studzimy i kroimy w paski. I teraz tak, marchewkę kroimy sobie w takie słupki, w takie zapałki. Paprykę myjemy, kroimy też w takie słupeczki. Mhm. Pora też kroimy w skośnie, w takie krążki, niezbyt grube. Jakieś mhm. 3-4 mm. I to mięso, jak już mamy podduszone, to wtedy przekładamy to wszystko do jednego garnka y, z tymi warzywami. Tak z tym, że pory bym dały na samym końcu, żeby one były takie ładne zielone, żeby się nie rozpadły. Mm -hmm. Do tego no jeszcze się... bierzemy świeżego ananasa, najlepiej. Ewentualnie może być spuszki, puszki, no, ale wiadomo, świeży to zawsze będzie bardziej aromatyczny. Mm -hmm. Teraz tak, dodajemy, no ja daję tak powiedzmy dwie łyżki sosu sojowego do tych warzyw mm -hmm. i do tego mięsa. To się, to się ładnie mi dusi. W międzyczasie oczywiście gotuję sobie ryż na sypko. Ale ty to dusisz tak troszeczkę, nie? Żeby nie za dużo tak nie trzeba uważać. Tak troszeczkę, żeby to było nie? wszystko potem, że... tak. Właśnie, no to jest zawsze, to jest najtrudniejsze, w moim zdaniem w gotowaniu, z warzywami, żeby było fajnie, że trzeba uważać wtedy. Nie można no to się... wszystko tak, to powiedzmy, 3 minuty, 3 minuty, 3 mm -hmm. minuty, tak trochę naczuję, czuja, ale, ale no mm -hmm. powiedzmy, jak nastawimy ryż, odliczając może te grzyby, które trzeba namoczyć, to w międzyczasie, zanim ten ryż się ugotuje, to powinniśmy już wszystko tak po prostu mieć robiąc gotowe. cały czas, mieć gotowe akurat w tym momencie, kiedy ugotuje mhm. się ryż. No i można tam dać so, troszeczkę soku z cytryny albo odrobinę octu jakiegoś albo ryżowego najlepiej by było, mhm. albo owocowego, albo może... E, mówię soku z cytryny, bo niektórzy nie lubią tego octowego smaku. Mhm. E, tu, by, tu by się przydało trochę jeszcze mm, ostrej papryki takiej w proszku tak. albo ewentualnie papryczkę chili no zależy mm -hmm. jak to jedzą dzieci, no to robimy takie łagodniejsze. I troszeczkę podlewamy to wszystko wodą. No myślę, że tak ze szklankę wody na to wszystko. Mm -hmm. I z tego mięsa, z tej mąki ziemniaczanej robi się taki troszkę sosik, właśnie ta taka taka wiesz, zawiesina. Mm -hmm. To sobie mieszamy, mieszamy i w międzyczasie już, tak jak mówię, ryż jest gotowy. Fajne. Wykładamy sobie albo na takie miseczki, odwracamy, że mamy takie kopce, albo robimy sobie mm -hmm no taki powiedzmy takie kółko z ryżu i na środek dajemy chochelką ten sos z tym mięsem i sobie to podajemy jest fajne no to świetnie, bo to jest taki, taki odświeżający obiad mm. dosyć nie? Jedzenie, no i właśnie ten, ten por to już przed samym podaniem właśnie bym radził tego poradać i jeżeli ananasa będziecie dawać z puszki to tak? trzeba też go dać no, tak. pod koniec Hmm. A jeżeli będziecie dawać świeżego, to go drobno pokroić, bo jak będą bardzo duże kawałki, to one będą później przy jedzeniu bardzo, bardzo gorące. Właśnie to, co też Aha, zauważyliśmy. No to, to możliwe, żywa, że już, żywa. A na będzie w dużych kawałkach, ten... on będzie bardzo tak? gorący, trzeba z tym uważać. Czyli też można by go Aha. dodać pod koniec. No, no, rzeczywiście. No, i troszeczkę, wiesz co, i troszeczkę jeszcze cukru odrobinę można dać. Można dać ten groszek, tak jak u Was na pewno jest dostępny w sklepach u nas, chyba nie bardzo. Groszek ten taki zielony, cukrowy. Ten taki, tak, e, takie strączki. Mm, mm -hmm. Strączki bez groszku w środku. Tylko te same takie, mm -hmm. no strączki. Same same strączki. Tak, tak. Wtedy to jest ładne, takie kolorowe. Ładnie no, bardzo potnie, lubię ten groszek właśnie. Ładnie wygląda. Widziałam ostatnio na, u nas na a, jarm, jarmarku, nie, to jest targowisko. Na jarmarku, na, na bazarze, na targowisku. Na bazarze mhm. widziałam, właśnie znowu był. Bardzo go lubię, bo tylko w masełku troszeczkę i może czy z czymś. Mhm. Świetny On jest taki słodkawo, fajny ma smaczek, smaknie. Mm. A no to widzisz, świetnie. Dziękuję za tą receptę. W przyszłym tygodniu już wiem, co będę robiła. noż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Kiedyś to robiłem, dawniej, dawniej, dosyć może często, a ostatnio przez kilka lat w ogóle właśnie nie, nie robiłem czegoś takiego. Jest tą myślę... mąką fajnie, że ziemniaczaną mąką. Mhm. Tutaj też ziemniaczana mąka jest, co prawda bardzo rzadko Niemcy ją kupują i używają, ale ja już o niej zapomniałam. Moja mama chyba często ją używa, bo w polskiej kuchni częściej jest ziemniaczana mąka jak tutaj. No być ale może, bo się daje... Je jest fajna mąka właśnie. Fajna. Ja, ja w ogóle powiem Ci, że używam w ogóle dużo różnych mąk. Też Ostatnio... jest ryżowa mąka, słyszałam od koleżanki, która jest. właśnie mięsa mhm. nie je. Się właśnie pytałam, co ma je, bo takie ciekawe, kupiła sobie um, w ogóle całą kuchnię zmieniła, od kiedy mięsa nie je kompletnie mhm. i kupiła sobie różne przyprawy, ona, nie je, ona już kompletnie nie je, ani jajek nie je, ani mleka nie pije o kurczę troszkę zwariowała na tym punkcie ale tylko na tym punkcie w innych jest tak jak było tylko na punkcie jedzenia ale to jest dosyć ciekawe, bo nieraz nas zaprasza na popołudnie na kawę i, i placek, czy jakieś tam coś słodkiego jest bez jajek i bez masła no Także mhm. ostatnio były wafle takie, jest ale, sma ale smaczne jest to. Tak, nie, no bo wiesz, bo, bo jeżeli masz możliwość, to zastąpić na przykład jak ona mleko ryżowe. Mleko ry ryżowe. Ja mówię, co to jest mleko ryżowe? Mhm. No ale rzeczywiście mleko ryżowe nawet tutaj można dostać no, w normalnym supermarkecie już teraz. Mhm. Ale ona smakuje prawie tak samo jak zwykłe mleko. Nie, Troszkę nie. mniej ma smaku, ale tak. Nie no wiem. są takie rzeczy. Wiesz co, my mam mamy takiego prawie, kolegę, tak. takiego znajomego i ten nasz znajomy był przez e, kilka lat takim no, takim twardym wegetarianinem. Mm. Właśnie jak tam spotykaliśmy się z, z tymi znajomymi, no to właśnie często było tak, że jak oni przychodzili na przykład do nas czy tam do kogoś w gości, no to trzeba było brać pod uwagę to, że on, no dla niego musi być coś takiego bez mięsa. Tak. a e, i na przykład jak umawialiśmy się gdzieś tam, no nie wiem, na pizzę chcieli jechać, właśnie oni gdzieś tam z nami czy coś, no to też zawsze było tak, że on musiał mieć coś takiego wiesz, w menu bez mięsnego Zamiast za za mhm. mięsnego. I jakieś było nasze zdziwienie, pewnego, pewnego razu gdzieś tam chyba w tamtym roku jesienią spotkaliśmy się i mm, właśnie ten kolega no patrzmy on, wiesz, coś tam sobie mięsnego nakłada na talerz. No to Aha. wszyscy tak patrzymy na, na siebie, na niego, kuczę. Co się stało? Już, już zrezygnowałeś z tego wegetarianizmu? A on mówi, że słuchajcie, no moje podglądy tam i przekonania są cały czas takie, że, że nie powinno się jeść mięsa, ale Byłem ostatnio u lekarza, bo coś tam odczuwam, jakieś zmęczenie, coś, no jakieś tam powiedzmy miał dolegliwości, czy, czy po prostu no, poszedł do lekarza, bo coś tam stwierdził, że coś jest nie tak. Tak. I w rozmowie z tym lekarzem, właśnie ten lekarz go zapytał dokładnie o, o tryb życia, co gdzie pracuje, czym się zajmuje, mm. czy uprawia sport, właśnie jak się odżywia i powiedział mu ten lekarz taki jakiś, mówi, że dosyć jakiś taki powiedzmy starszy lekarz i taki taki niegłupi facet, powiedział mhm. mu, że jednak ta dieta zupełnie w stu procentach no nie jest aż taka powiedzmy zdrowa i powiedział, że właśnie brakuje tam pewnych, nie wiem, czy tłuszczy, czy jakiś białek no czegoś takiego, wiesz, że jest coś, mhm. czego po prostu w roślinach nie ma i tylko powiedzmy jedząc mięso to sobie dostarczysz jeżeli tego nie dostarczasz przez kilka lat ciągle, to właśnie ten lekarz mi powiedział, że no pewne zmiany mogą być nieodwracalne, że po prostu tych braków już później tak jakby nie, nie nadrobisz, bo coś tam organizm tak jakby sam z siebie wyjada, a nie, nie może uzupełnić. Nie wiem, czy to jest prawda, no ale on... A u mojej jakoś... koleżanki było odwrotnie. Ona musiała przestać jeść mięso. Od mhm. tego to się zaczęło, bo ona ma jakąś chorobę z kośćmi. Dokładnie nie wiem, co ma, co to jest e, za choroba. Nic takiego specjalnego, żeby była, nie, nie widać, nie? Tylko ją bolały ramiona i, i stawy i tak dalej. Mhm. I ona była właśnie u lekarza i on jej powiedział, że ma e, przestać jeść mięso. Um, czy, czy to znaczy nie jeść tak dużo mięsa? Mniej mhm. Właśnie, bo um, rozsądek jest i ważny. Całkiem, i, ale ona całkiem przestała jeść I, <laughs> i mięso. Co a. znaczy? wiesz, no nie jest mięsa, ja nie wiem. Może można żyć w niej mięsa, ale um, tak jak ona robi, ma tę kuchnię teraz, to bardzo zważa na to, co je, prawda? Ona musi, mhm. rzeczywiście, tak jak ty mówisz, ona musi uważać, żeby pewne rzeczy y, właśnie z organizmem. Y, potrzebuje organizm pewne rzeczy i ona musi dostarczać tych witamin różnych... Tak, bo musisz właśnie suplementować, a powiedzmy te tabletki też różnie na, na to mówią i różnie do tego ludzie podchodzą, ale jednak faktycznie te produkty świeże i naturalne najlepiej, w najlepszej formie dostarczają nam właśnie jakichś tam mikroelementów czy witamin. Te z tabletek nie są aż tak dobrze przyswajalne. Hmm. Natomiast no, to jest też prawda, że no, nie każda dieta jest dla każdego i różne, różne są um, potrzeby, różne są organizmy. E, my też tak przestrzegamy, do, żeby jeść wiesz, świadomie, żeby... Ostatnio było takie pytanie, gdzieś tam też kto, ktoś nas pytał, jak często jemy mięso, no to u nas powiedzmy dwa, trzy razy tygodniu to jest maksymalnie, kiedy jest na my obiad też, to mięso. I, my mało mięsa jemy też w małych ostatnio. ilościach. Ja mało mięsa hmm. kupuję, um, bo ja nie wiem, ja nawet nie umiem tak dużo mięsa jeść, hmm. nie? Wiesz, tak, że, że jak, tak, to jest właściwie, powin, powinno nadal zostać jakby takim, jakby powiedzieć, luksusem e, ten produkt lepiej kupić lepsze e, uh -huh. mięso, oczyźnika, niezapakowane na możliwość, żeby nie było jakieś niż e, e, świeże, kupić mięso i mniej i rzadziej, ale może jakość, jeżeli się ma jakość większą, to lepiej tak i tutaj hmm. wiem, że właśnie Niemcy też, to co też mówiłeś mi wcześniej, że przywiązują wagę do tego hmm. skąd pochodzą produkty, bo u nas to tak, mamy ziemniaki z Grecji, mamy pop, pomidory. pomidory ziemniaki z Grecji? mamy gdzieś tam z Hiszpanii załóżmy, a swoich produktów, no, mamy trochę, ale, ale nie zawsze to są, no no, i na przykład to jabłka, też, tak jabłka też zagraniczne często są w sklepie, Jabłka no, to jest w zagraniczne. <laughs> Dlatego ja, ja, ja dopiero teraz um, z, z mężem, z, Niem, z, Niemiec, z Niemcem, mężem rozmawiam często o, o tym i podkreślam, i mówię, wiesz co, jak byłam mała, w Polsce mieszkałam, były ciężkie czasy, w Polsce rzeczywiście nie było e, wszystkiego, tak jak tutaj wtedy, ale mi się wydaje, że miałam jednak szczęście, bo jestem pewna, że się odżywiałam zdrowiej niż Niemcy tutaj w tamtych czasach. No tak, bo to ty... wtedy to była bardzo duża różnica. No wiesz, no co było w Polsce? No były warzywa, no mięsa bardzo mało. Ocet był na półkach. Nie no, no, wiesz, każdy się, mi się wydaje, moja mama i, i mamy moich koleżanek, wtedy każdy patrzył, żeby robić jakieś przetwory, mhm. żeby gdzieś na wieś pojechać coś kupić, prawda? To się, tak, to się co załatwiało prawda. coś, nie? Na Ale wtedy wiesz, było. też kuchnia była taka i tania, i ró różnorodna, i pomysłowa, no bo trzeba było coś zrobić. Niczego, nie. a żeby było pożywne, żeby było zdrowe i żeby było smaczne. No wiesz, no nie, nie jedliśmy często pomarańczy i bananów, ale jedliśmy tyle in, innych rzeczy, warzyw, rzeczywiście polskich. Polskich, no w Polsce zarosły na drzewie no gdzieś tak, tam. Tak, no przed Jacek wiesz, mówi, że w ogóle w Anglii nie rosną, mm, nie rosną borówki. W ogóle. A dlaczego nie rosną? A, bo taki jest klimat? Tak, czy... po prostu nie ma, nie nieznana roślina i tam nie można kupić. Mhm. Aha. No, borówki są bardzo zdrowe właśnie też. Yy, powinny. No ja w ogóle nie wiem, jak w Anglii mniej więcej, czy naprawdę, czy to jest naprawdę tak, że w Anglii ta kuchnia jest, czy była kiedyś taka zła i dużo, dużo złych rzeczy słyszałam angielskiej kuchni. A to też, no może przebytam jeszcze Jacka, zrobimy taki specjalny odcinek, ale mówił, że nie, nie jest tak źle. Że, że... Chyba nie jest tak źle, prawda? Nie, Bo nie, nie można nie. tak słuchać, co się mówi. Powiedział, że bardzo dużo jest przepisów takich... Yy, no właśnie smacznych, ale mniej znanych, a mhm. takie ogólne powiedzmy odczucie jest takie, że a, kuchnia angielska jest byle jaka. No ponoć to nieprawda. Wiesz, może to Francuzi zazdrośni, którzy twierdzą, że ich kuchnia jest najlepsza na świecie. Może to oni wyrobili Anglikom tą opinię, że nasza kuchnia jest najlepsza, a angielska jest byle jaka. No ale we Francji rzeczywiście z tego, co ja wiem, mają wysoką klasę tych produktów też mhm. i wszystkiego, że tak się mówi. Ja nie wiem... Byłam tylko dwa razy we Francji i wiem, że było strasznie drogo wszystko. E, sm, smaczne na pewno było jedzenie francuskie, ale um, no nie wiem. No, no, no wiesz, oni, Zresztą mi się wydaje też, że zależy we Francji, gdzie mieszkasz. Czy mieszkasz... No na pewno. W mieście, jest zresztą jak wszędzie. Jak w każdym kraju. Myślę, że u nich dużo też robi, wiesz, dodatek wina, bo on, mm. te, te różne sery. No, jakieś tam wykwitne pasztety. No, jest parę dań, które, które można od nich sobie podpatrzeć, też i stosować. No, chociażby bagietka, która podbiła świat jest wszędzie bardzo znana. Chociaż może to nie jest najzdrowsze pieczywo, ale, ale jednak no jest właśnie. popularne. A jeżeli mówimy o pieczywie, to Niemcy jedzą przede wszystkim czarny chleb. tutaj mhm. Czar, Czarny chleb, tak po polsku mogę powiedzieć, czarny chleb. Taki Czyli ciężki, grahamowy. Ciężki, grahamowy, taki jak my pieczymy w domu. Mhm. pieczecie sami chleb? Pewno, dzisiaj nawet piekłem chleb. Tak? Mhm. A w piekarniku czy masz taką maszynę do chleba? Nie, nie w piekarniku, w piekarniku. To w maszynie mhm. to nie jest taki, wiesz, chleb prawdziwy. Nie, w maszynie, właśnie do tego się pytam, w maszynie to nie, nie, nie jest to. Z, mhm. z, z, Jacek też piecze chleb. Robimy zakwas, wszystko tak, wiesz, manufaktura o. od samego początku. Oj, to fajnie. O, później ten zakwas dojrzewa, już jak ma tak z tydzień, mhm. albo i więcej to jest fajny. Mhm daje no ten świetnie. smak i później robi się no, ciasto. Mm. Dajemy otręb, dajemy mąkę tą taką grubą, tą taką, wiesz, pełną, pełnoziarnistą żytnią. Mm, tą ciężką taką mm -hmm. na chleb. I właśnie z tego jest ten zapach, z tego jest ten kolor. I chlebek sobie rośnie, rośnie później. No i łatwiej jest chyba w foremkach piec, ale można też... Takich długich, prawda? Tak. Ale można też takie bochenki... A no, może też spróbować takie, upiec. Ja już, ja już piekłam takie małe, małe chlebki kiedyś, później przestałam, ale mam taką fajną, dużą formę dostałam od mojej teściowej, także hmm. tam by fajny chleb, wyszedł. No taki, taki chleb jest fajny, można też sobie zamrozić, hmm. to, to już chyba mówiliśmy tym. bardziej, tym. że dzisiaj nie wiadomo, co za chleb kupujesz, nawet w piekarni, hmm. prawda? To jest wszystko na jakichś sztucznych za tak, zacierach. Te chleby właśnie, które my hmm. mamy, to są bez polepszaczy, odrobina soli właśnie. tylko, a reszta to jest woda... Drożę, monka. Bo wiesz, najgorszy ten chleb na przykład w Polsce kiedyś był taki chleb, że on się wysuszył, prawda? Bez mhm. pleśni. Tak, tak. A teraz spróbuj taki chleb, on dostaje zaraz jakichś zielonych plamek i to nie może być właśnie. No ale widzisz, domowy chleb nasz jest mhm. przez tydzień świeży, mhm. przez tydzień smaczny, a gdybyś go właśnie zostawiła, to on ususzy się, a nie zepsuje się. No właśnie o to chodzi, prawda? A ten się zepsuje taki mhm. zły chleb. nie? noż Widelec. Najsmaczniejszy podcast w sieci. Tutaj nasza piekarnia w Niemczech, w Niemczech w naszym mieście tutaj, to wiem, że, po, że bułki z Polski przyjeżdżają do nas. Polskie bułki. <grym> <grym> Mój mąż rozmawiał z tym szefem tej piekarni kiedyś i jakoś tak się zgadali i mówi, że mhm. ciasto codziennie z Polski przyjeżdża. O kurczę. one formują te buki tutaj maszyna jakaś, nie, ale... Mhm. Widocznie jest taniej po prostu. A to jest sieć, Czekaj nie wiem, wie, ile ma 10-15 piekarni tutaj, mhm. gdzieś tak. Każdy piekarz ma swoje miasto jakby, w tak Niemczech przeważnie. Też oczywiście różne piekarnie, ale on tu jest z tego regionu. I mówi właśnie, że ciasto, że go tu najtaniej oczywiście wychodzi, bo te ciasto jest w Polsce robione mhm. i codziennie przywożone do Niemiec. Mhm. To jest dziwne, prawda? Ponoć my mamy dobrą mąkę, wiesz, Jacek nawet kupuje mąkę w Polsce i do Anglii sobie importuje. Tym bardziej, że jest mm -hmm. tańsza właśnie, a jest bardzo dobra. Polska mąka? Mm -hmm. Mm -hmm. A może też se przywiozę z Polski? No, może tak. bo, przy, bo w Polsce ja mam taki problem teraz, jak przyjeżdżam do Polski, to stoję w tych sklepach mm -hmm. i wszystko to samo, co tutaj. Um, i tak sobie myślę, a co by tu przywieźć, no bo nie ja dla koleżanek z pracy, czy dla znajomych, dla sąsiadów, mhm. nie? To oni tak, wiesz, lubią, każdy zresztą lubi takie, coś przywiezione, żeby tak. było. Mhm. A i tak stoję i szukam jakichś polskich produktów. Mhm. I to jest takie ciężkie dosyć w dzisiejszych czasach w Polsce. A może, może już jakieś są nowe sklepy z polską żywnością tylko? Wiesz co, dużo jest u nas, na przykład, tak z ciekawości jeszcze Ci opowiem, na osiedlu był taki mm, sklep z żywnością ekologiczną, z żywnością zdrową mm -hmm. i chyba po trzech miesiącach ten sklep się zamknął i, i po prostu nie ma tego sklepu, bo nikt nie przychodził, nikt nie kupował mm, no i nie utrzymał się ten sklep. Ludzie jakoś nie przywiązują chyba wagi do tego, do jakości, do, do, do tych produktów. Oni chcą szybko, chcą już. Może być tanio, może być byle co, może być jakaś parówka, hmm. ale zjem pójdę już. Ale wcale właściwie o to nie chodzi, czy jest tanio. Trzeba się nad tym naprawdę zastanowić, czy, czy rzeczywiście to jest tanio, prawda? Jeżeli no, kupisz dużo i tanich, czy kupisz jedną rzecz porządną od czasu do no, czasu. Nie no wiem, właśnie, wiesz, my jesteśmy też tego samego to zdania, można wybierać, prawda? żeby można... kupować jak najdroższe, ale jak najlepsze te produkty. I no wtedy... może nie zawsze droższe, ale, e, ale, no, ale patrzyć ale prawda? Ale nie brać tych najtańszych, mhm. bo to jest, no to nie jest no, ani nie ten smak, ani nie te wartości odżywcze, ale no tak jak właśnie widać na przykładzie tego sklepu, który, który zniknął, no, społeczeństwo nie szuka takich produktów, widocznie wybiera ty inne. ty myślisz, ogólnie tak w Polsce jest z tymi ekologicznymi sklepami? Też... Tak mi się wydaje, że mało tego jest. No, no bo ja nie słyszę za dużo, ja słyszę zawsze krytykę. Mhm. Oczywiście tam były jakieś sprawy różne, że E, też tak samo w Niemczech, to się nazywa bio. Es, nie, mhm. Wszędzie, gdzie pisze bio, to jest biologiczne, biologiczne jedzenie, ale to oczywiście jest pełno tych sklepów biologicznych i, i rzeczywiście ceny są wyższe. A może nie zawsze to jest ta jakość? Ale stwierdzili, że zdrowsze, nie, zdrowsze warzywa, na przykład i owoce, nie są niż niebiologiczne. Mhm. E, jedynie co to często możesz być pewny, że na przykład mięso, czy tam jajka biologiczne, to są od kur, które żyją w normalnych warunkach, a nie mhm. żyją tak e, ciasno. W klatkach. Czy, mhm. klatkach. Mhm. E, że zwierzęta są inaczej traktowane. Ale to dłużnie. I są też afery, że tak nie było i tak dalej. Mhm. Także to jest dosyć ciężko. Ja Ci powiem dla porównania, że takie jajka, które my gdzieś tam ze wsi od babci przywozimy, które nie mają początki w ogóle... Hmm. bo są prosto od kur takich, które sobie biegają po podwórku to są zupełnie inne w smaku mają duże żółtko hmm o ładnym kolorze, bo te kury jedzą tylko ziarno. Dokładnie widać w jajku, I prawda? I widać jaka naprawdę, jest że to jest coś innego. Ja wiem, bo ja na targu kupuję tak te tak jajka nie? i kupuję, nie zdążę oczywiście, ja też nie jestem taka, wiesz, że tylko tam kupuję nigdzie więcej, bo jak się pracuje, to od nieraz też się że... wysiłek, tak, nie wiesz, czas spadam do jakiegoś tak. sklepu i się patrzy, co tu można wziąć, ale jeżeli kupuję jajka w normalnym sklepie, kupiłam, to od razu... No, nie potrzebuję nawet na pieczątkę, żeby się patrzeć, że jest pieczątka. Tylko otwieram te jajkę i ona jest żółta, mhm. a z targowis na targowisku, jak kupuję, to właśnie one są pomarańczowe. One są takie ciemne, ciemniejsze, te mhm. żółtka, zawsze. I większe, żółtka. I okay. większe. A powiedz mi, jakbyś jeszcze tak miała określić tą kuchnię niemiecką jakimś takim jednym smakiem, to jaki to byłby smak? Czy to byłby słodki, czy byłby to jakiś kwaśny, czy pikantny? Z jakim Ci się smakiem kojarzy kuchnia niemiecka? Z jakim smakiem kuchnia niemiecka mi się kojarzy? To, by, to byłby taki smak a, dosyć słony. Słony <słany> i... I dosyć, troszkę tłusty też mi się wydaje. Mhm, czyli jakieś tam... Męska. Masło i sól. Masło, sól, <głos> kminek, musztarda. <głos> <głos> kminek, musztarda, no musztarda, tak, rzeczywiście. Musztarda mhm. też jest wszędzie prawie. Tróg Ale musztardy niektóre wydaje... są słodkie też z tego, co... Tak, słodka, tego, normalna kojarzy. musztarda też. Ale ona też jest, słodka musztarda jest Bawari, z Bawarii. Mhm, właśnie bawarska chyba sam, jest, nie? bawarska jest mhm, słodka. To ona się mhm. też nazywa ba, ba, bawarska. To mi się wydaje chyba, że tak. Zresztą niedługo święta nadchodzą i um, Wigilia, w, niemiecka Wigilia. Bardzo różni się od polskiej Wigi, Wigilii. O, no to Może, proszę parę słów. Tylko parę słów. Mhm. Przede wszystkim się też tutaj różni tym jeżeli jest ktoś, dużo jest protestantów tutaj też żyje tak. i protestanci Wigilię bardzo skromnie obchodzą, nie mhm. tak jak my, że mamy... Ja z Polski znam taką Wigilię, 12 dań. Polska Wigilia jest taka wyjątkowa. 12 dań, ten tak? opłatek, który jest tylko właśnie. i wyłącznie Może nie wszędzie, zwyczajem. ale chyba prawie w całej Polsce tak jest, y -y -y. prawda? I właśnie to jest opłaty. dla nas normalne, a to jest, a to jest właśnie dla, dla innych nacji to jest właśnie to nasza Wigilia, jest wyjątkowa. No ja wiem, bo właśnie męża, rodzina była bardzo zdziwiona, zdziwiona pierwszą Wigilią moją. Mhm. że tyle jedzenia jest, ale je, jedzenia bez mięsa, to znaczy teraz słyszałam, że w Polsce już też na Wigilię nieraz jest mięso, to, to jest tylko taka tradycja. Moi rodzice dalej mają tradycję bez mięsa, z rybą tylko Wigilia, mięso dopiero po 12, czy tam na drugi dzień świąt. No raczej raczej jest to tylko ryba i, i bez mięsa. Raczej, nie? Nie, nie mhm. zawsze, ale tak raczej. Tak tradycyjnie. Trzeba. Tradycyjnie właśnie. I, ym, ale niemiecka Protestancka wigilia jest bardzo, bardzo skromniutka, jest skromniejsza niż y, kolacja niedzielna, mogłabym powiedzieć. A. Przede wszystkim y, ryba też jest, ale tylko wędzona i tylko y -y. trochę pieczywo, białe pieczywo pamiętam z tego, co pamiętam, bo tylko raz robiliśmy taką wigilię, bo moja wigilia polska jednak wygrywa. Wygra, wygrała. No bo jest, bardziej, bardziej jest to bardziej okryta jest co zjeść. Ja zaproponowałam, żebyśmy pomieszali tą Wigilię trochę, nie? Mhm. Że, że, że jak że będzie i ryba węgorz wędzony, no mhm. to jest ten węgorz zawsze wędzony w tych daniach. Um, no a wreszcie to właśnie polskie barszcz z uszkami. A, pechota. I... <głos> Ach, nie wiem, już ryba smażona. Karp przeważnie smażony. Chociaż nie każdy karpia e, lubi, lubi tutaj mhm. w mojej rodziny, w rodzinie. Bo to jest taka ryba, właściwie tylko się na wigiliję ją je. No i sałatka polska. Śledzie jakieś tam. Resztę moja mama dużo robi. Dlatego muszę się jeszcze od mamy trochę nauczyć na wigilię. Bo ja oczywiście wszystkiego sama nie robię. Mhm. Ale barszcz z uszkami już na pewno potrafię zrobić. A resztę możesz sobie zaglądać na nasze zeszłoroczne odcinki świąteczne, też tam będzie dużo przepisów. Możesz sobie odsłuchać, może coś Aha, ci się spodoba. Nawet tak. w zeszłym roku właśnie twoje makaroniki tam dołączaliśmy jako taki przepis na ciasteczka w okresie świątecznym chyba, z tego co pamiętam. Także też można będzie sobie odsłuchać. To ty na pewno będę piekła w tym roku znowu, no <głos> no i ale to, to sobie dopiero w, były bardzo fajne. w adwencie. <głos> na początku Adwencji. A wiesz adventu. co, jeszcze ci powiem z ciekawości, że w Szwecji na Wigilię jedzą szynkę podają się taką pieczoną szynkę. Aha, to tak chyba podobnie jak indyka gdzieś. Mhm. Indyka też tutaj Niemcy jedzą w Wigilii, niektórzy. Akurat ty, ty, moja rodzina nie tutaj niemiecka, ale znam też, że indyka. Także różnie, różnie jest. Ale na pewno nigdzie tak nie jest, mi się wydaje, w niemieckim domu. Jak u nas. W, w Polsce jest z że jest naprawdę 12 tych potraw, i cały stół zostawiony. No myśmy to właśnie z Jackiem tłumaczyli, że prawdopodobnie z tego, że to właśnie było tak przeważnie, wiesz, na, na wioskach było troszkę biedniej, i też dawniej nie było tych obiadów takich obfitych na co dzień. To ten obiad świąteczny taki wigilijny, to miał być jakby zapewne dostatek na cały rok. I właśnie skoro mm. rodzina się zbierała razem, to. Była jedna, jedyna okazja, żeby, żeby właśnie w ten dzień zjeść coś dobrego. Ale mi się wydaje, że w Polsce jest ogólnie tak, że jeżeli na przykład ja to tak znam jak, jak gość, jest, jak gości się ma w domu w Polsce, mhm. To jest, stół się ugina. Chyba dalej taka tradycja, że się naprawdę wszystko wystawia, prawda? Że się wszystko, że, że tam gdzieś idzie ten gospodarz do szafki, wyciąga jakąś nalewkę, że ta kobieta lata i wkłada coś na stół. Ja jestem taka sama. No, to jest, ja taka... Ja to mam... jest polska gościnność. Ja tak? nawet o tym nie myślę, ale ja wiem, że jak ktoś do mnie przychodzi, to ja nie potrafię tak usiąść spokojnie. Mhm. <laughs> e... Nieraz się aż myślę, ach, może się już denerwuję może nieraz myślę, można nim... usiąść też tylko kawę wybić, nie? Musi coś być do tego. <grych> ale... ale to mówisz, że to jest taka polska gościnność, taka typowa rzeczywiście dla Polaków. No to się tak? ma chyba, no, mi się wydaje, że tego się nie da już jakoś Ale zapomnieć. na przykład, że nie, Niemcy tacy nie są, tak? Nie, absolutnie. No widzisz, czyli ale, to jest, to jest nasza ja muszę, polska cecha. To jest polska cecha, ale ja muszę powiedzieć, fajna cecha, ale ja muszę powiedzieć, że ta niemiecka cecha też nie jest zła, to nie chodzi, że oni są niegościnni, bo hmm. oni, że są chytrzy. Wcale o to nie chodzi. E, bo jak do kogoś idziesz, do jakiejś koleżanki, to ona przynajmniej siedzi, wiesz, ma czas i rozmawia ze mną. Nie jest taka rozdykotana, nie lata nigdzie. Nie? I no tak, to prawda. Stole, to po prostu jest <śmiech> inny temperament, inne troszkę zwyczaje. I oni wcale tak, wiesz, oni są gościnni i tak inaczej, na swój sposób. A mimo wszystko im się to bardzo oczywiście podoba, prawda, jeżeli hmm. oni przychodzą i się robi kolację i, i się zaprasza oni zapraszają tylko tak, jak się za, jak, oni mówią po prostu, zapraszam ciebie y, na kolację, no to wtedy coś przygotują, ale... Y -y, a jak nie, to inaczej. zapraszają cię na wizytę po prostu. Właśnie. Okay. Słuchaj, no to nic, skończymy, ja po malutku, ja nie będę ci już dłużej zatrzymywał, bo też masz tam swoje zajęcia. Czyli tak, podsumowując, y, troszeczkę różni się ta kuchnia niemiecka od kuchni polskiej, troszeczkę różni się podejście do kuchni Niemców i Polaków, troszkę różnią się obyczaje i takie drobne różne y, niuanse gościnne, tak jak mówisz, Polak to zastaw się, a postaw się. Niemcy troszeczkę inaczej, ale też, ale też sympatycznie. No tak z dystansem bardziej Niemcy. Y, dużo, jest, dużo jest regionów i dużo jest różnic pomiędzy regionami. Mm, to już wiemy i będziemy w takim razie szukać jeszcze inspiracji i zaglądać, czy coś niemieckiego fajnego można by zrobić. Na pewno Eintopfy to jest fajna rzecz na jesień, coś takiego rozgrzewającego, konkretnego i można by o takie tak. danie z mięskiem, z warzywami, z ziemniakami sobie zrobić. Jako jedno danie. Mm. Mm -hmm. Moja babcia robiła takie aintopfy, pamiętam. może I taki... twoja babcia z Niemiec pochodziła? Nie, ale, ale gdzieś, tam, gdzieś tam, wiesz, okupacja niemiecka była i może wtedy Aha. się spotkała. No, żartuję, ale, ale wiem, że robiła takie dania i były fajne. Na jesień jak znalazłam. Tak, takie aintopfy to są świetne, mm. rzeczywiście. Wszystko pokrojone i ja jeszcze z Niemcami, to mi się kojarzy piwo i, i sznapsy, te wszystkie nalewki jakieś tam O nie, wiśniowe, u nas w domu nie ma w ogóle piwa, my możnie nie piję w ogóle alkoholu. No i są, te, są też wina te takie białe, bardzo dobre. Niektórzy białe może, wina dobre są że, w Niemczech. Werańskie to są jedne z najlepszych na świecie. To znaczy ja raczej nie, ja z Baden, Baden raczej wina mhm. piję, albo Riesling, kiedyś miałam też o, podcast Riesling też. Mhm. o Rieslingu, ona jest dosyć kwaskowate, nieraz aż za bardzo, ale zależy jaka, jaka, jaki rodzaj. Ale też um, ostatnio byłam bardzo mile zdziwiona winem. E, w Dreźnie byliśmy kiedyś, parę tak. dni. I tam właśnie e, poznałam, po polsku się nazywa, nie winiarz, nie? Taki pan, mhm. <gry> co Winnicę, Winnice, właściciel winnicy. Zresztą ona też jest z pols Polski dziewczyna, jego żona. I... E, Myślałam, piesz, że, w, że w Saksonii to wino będzie takie słodkawe, bo kiedyś piłam też e, tak. z, z na wino, było słodkie. Ale pyszne, nie, w ogóle nie było. Burgunda było wytrawne, bardzo dobre wino, super no Właśnie smakowane. niemieckie chyba, chyba prze, przede wszystkim wytrawne, są słynne i, i podobno są dobre. No. Mm. I przede wszystkim białe, prawda? Ja właśnie mm. zabiałem winem aż tak nie przepadam, zazwyczaj wolę czerwone, ale te białe, właśnie niemieckie wina muszę powiedzieć, że są całkiem, całkiem smaczne. No w lecie na przykład takie e, e, zimne, fajne, bardzo mhm. dobrze smakuje, lepiej niż czerwone, możesz cały dzień pić. Właśnie to zależy tak. do czego, do ryb też, prawda, bardziej można to białe wino podać. Czerwone może o tej porze teraz lepiej smakuje, na jesień Gilwein, wczoraj. tak? Robi się, robi się Glühwein. No wczoraj właśnie piłam biały glühwein, wiesz? No kurczę, to nie spotkałem się. No słuchaj, jest tak smaczny, biały, jeżeli dziś zobaczysz, bo widziałam, że już znowu mi wykupili, co roku to samo jest, on się <śmiech> tylko ukazuje o tej porze, ten biały wino, że... Tak, to jest, to jest na tą, na tą właśnie porę. znowu roku. mi wykupili moje ulubione wino, bo to jest prawdziwe wino, ono jest tylko lekko doprawione, białe, jest takie. pyszne, jest. Jest, nie jest takie słodkie za bardzo, ani kwaśne, w sam raz. Biały grzane wino jest y, lepiej smakuje nawet niż czerwone, muszę powiedzieć. Mm. No to fajnie. Ale to można też na pewno samemu zrobić. Sobie, można się oczywiście. Wydaje. Dobrze. Lepiej smakuje niż kupowane, prawda? No to spróbujemy jeszcze może przed świętami spróbować y, podać przepis na takiego gilwajna, A z białym muszę doczytać, bo nie spotkałem się. Polecam. Spróbuj. <śmiech> No to fajnie. zaciekawiłby dziękuję. mnie podcast o białym winie grze. To fajnie, dziękuję Ci bardzo za tą miłą rozmowę. Dziękuję, Paweł. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś nam się uda może o coś Cię zapytać, jeżeli się zgodzisz. Chętnie. No i co, życzę wszystkiego dobrego, pozdrawiam i do usłyszenia. Ja też pozdrawiam bardzo mocno wszystkich w Polsce i Twoich słuchaczy przede wszystkim. Ok. I chyba zabieram się teraz za słuchanie odcinków. Zacznę od Wigilii.